Let's to ma. Kurwy jebać, policji nigdy nie macie, u nas tu nie ma przebacie, każdy se pływa w stresach men. każdy tu pływa w trawie, każdy se pływa w koprze też, bo mamy tu bezprawie, co ty ludziom w ogóle wiesz. Jak ty non stop legale, ale najwięcej ciągle wiesz, poza samym kurwa światem, nigdy nie na ich łez, nigdy ich nie zostawię, bo to jest więcej, mniej mniej. Ranie. Zerwałem go z strzaka, jak bez. Robi zdjęcie lustrzanka. Mówisz mi o maczanie. Są napisy na klatka. Niech tak już zostanie. 96 moja marka. Młody biznes mam w planie. 40 baniek to jadka Dla wrogów na zawsze AME. Kurwy jebać, bo jeśli nigdy nie baczę. raz tu nie ma przeważę. Każdy se pływa w stresach, każdy tu pływa w trawie. Każdy se pływa w koksie też, bo mamy tu pracy. Każdy se pływa w stresach bę. Każdy tu pływa w trawie Każdy se pływa w koksie też Bo mamy tu bezprawie Co tylko ludzie bardzo kochali na dnie, na górze nienawidzą mnie Bracia skaczą do gardeł, kiedy chodzi o interes Jeśli kiedyś spadnę, kto będzie, żeby mnie podnieść? Każdy brat chce dużo jeść, co dzień piekę nowy chleb Jak żyty wąt o de g's, ośrodzi the g's Ty masz aż, aż o immobilie, Świecił gosja ma Spełnia marzenia jak Jean, chuj mnie obchodzi twój film Jestem wszędzie jak Pola polafami świecki Bo mamy tu bezprawie, co ty koloniu w ogóle wiesz. Kurwy jebać, policji nigdy nie bać się, U nas tu nie ma Każdy se pływa w stresach, we, każdy tu pływa w trawie Każdy se pływa w koksie też, bo mamy tu bezprawie, co ty koloniu w ogóle bierz? Co ty koloniu w ogóle wiesz. <try> Nie <laughs> <Yeah>. że <laughs>